To są informacje Polskiego Radia 24. Węgrzy wybierają nowy parlament. Sondaże prognozują wysokie zwycięstwo opozycji. Premier mobilizuje Koalicję Obywatelską przed przyszłorocznymi wyborami. Stawką jest niepodległość, mówił Donald Tusk. Msza święta i uroczysty apel pamięci w Muzeum Katyńskim zostaną uczczeni Polacy zamordowani przez NKWD w 1940 roku. Minęła siódma. Bartosz Teodorowicz, zapraszamy. Węgrzy wybierają nowy parlament. Godzinę temu otwarto lokale wyborcze. Niezależne pracownie wskazują na zwycięstwo opozycyjnej partii Tiso. Ośrodki rządowe dają przewagę Fidesowi Wiktora Orbana. Choć wszystko wskazuje na zmianę władzy nad balatonem, to objęcie sterów państwa przez opozycję może być tru trudne, uważa politolog z Uniwersytetu Śląskiego profesor Tomasz Kubin. 16 lat sprawowania władzy przez Wiktora Orbana pozwoliło mu na stworzenie takich mechanizmów, które bardzo, bardzo utrudniają przejęcie władzy przez opozycję i nawet jeśli by głosowanie zostało przeprowadzone uczciwie, to pamiętajmy, że całkiem sporo instytucji kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania państwa jest w rękach zwolenników Wiktora Orbana. Lokale wyborcze będą otwarte do 19. Wtedy też poznamy pierwsze, cząstkowe wyniki. Kluczowy wpływ na ostateczny podział mandatów mogą mieć głosy z zagranicy. Przez cały dzień śledzimy głosowanie na Węgrzech, a po 22.00 podsumujemy wybory w specjalnym programie Węgierski Wieczór. Będą łączenia z korespondentami, a także rozmowy z ekspertami. Na Węgrzech wybory parlamentarne, a w Polsce pierwsze przygotowania do przyszłorocznego głosowania. Koalicja Obywatelska rozpoczęła kampanię przed wyborami w 2027 roku. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej zaapelował do członków partii o wiarę w to, co robią. Stawką wyborów jest utrzymanie niepodległości, bezpieczeństwa, jedności i pozycji Polski w Europie, mówił szef rządu. To jest ten obowiązek, który kładę wam dzisiaj na barki. Musicie się i emocjonalnie i, i no tak praktycznie bardzo przygotować do niezwykle ciężkiej konfrontacji, bo przeciwnik jest naprawdę silny i bardzo poważny w swoich zamiarach. Premier zaprezentował też dziesiątkę na wybory, czyli nazwiska młodych parlamentarzystów, którzy mają przygotować ugrupowanie do głosowania. To m.in. Aleksandra Gajewska, Cezary Tomczyk, Maciej Wrubel i Andrzej Domański. W trakcie Rady Krajowej wybrano też nowe władze ugrupowania. Donald Trump przestrzega Chiny przed pomocą dla Iranu. W weekend telewizja CNN informowała, że państwo środka przygotowuje się do wysłania do Iranu systemów obrony powietrznej. Pekin nie komentuje tych doniesień. Prezydent Trump ostrzega, że jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to poważnie skomplikuje to relacje Chin i Stanów Zjednoczonych.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 w ubiegłorocznej wymianie ognia z Izraelem. Tomasz Sajwicz Polskie Radio, i Rozolima. Poznańskie lotnisko Ławica wprowadza godziny ciszy. Od jesieni między godziną pierwszą a piątą ruch będzie ograniczony do minimum. Dozwolone będą jedynie loty państwowe i ratunkowe, a także lądowania awaryjne oraz opóźnione operacje. Obecnie w nocy odbywa się kilka operacji, mówi rzecznik portu Ławica Marcin Wesołek. Przewoźnicy, którzy takie operacje na Poznańskim Lotnisku prowadzą, zostali już poinformowani o tej zmianie i przy planowaniu rozkładu od sezonu zimowego będą musieli te zmiany w swoich rozkładach uwzględnić. Celem nowych przepisów jest poprawa komfortu życia okolicznych mieszkańców. Zakaz nocnych lotów wejdzie w życie 25 października. Będą krewni ofiar, a także przedstawiciele władz państwowych. W Muzeum Katyńskim w Warszawie zostaną uczczeni Polacy zamordowani przez Sowietów w 1940 roku. Na rozkaz Stalina zginęło wówczas blisko 22 tysiące polskich jeńców wojennych. Wśród nich oficerowie, policjanci, lekarze czy nauczyciele.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 Poranek pogodny w centrum i na wschodzie, na zachodzie coraz więcej chmur, z których po południu może popadać deszcz. Najzimniej jest obecnie w okolicach centrum i w Świętokrzyskiem w Kielcach odnotowano minus 4 stopnie. Na przeciwległym biegunie jest Świnoujście, tam termometry wskazują niespełna 6 stopni powyżej zera. W Polskim Radiu 24. Sześć minut po godzinie siódmej. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania reportażu Adriany Andrzejewskiej-Kuras pod tytułem Dom z duszą. Reportaż na rano. Tutaj ta wnętrza, która jest, to jest jakby taki łącznik między tym jednym budynkiem a drugim. Tutaj też taka fajna aura była, bo jak się tutaj wychodziło dołem, jak była zima, to wiem, że była jedna lampa, ciepłe światło białe i jak śnieg padał, to tutaj nie było wiatru, jest wszystko dookoła murami zakryte. Jeszcze jak te płatki swego czasu, wiadomo, że kiedyś były też inne, to te płatki były takie zdrowe, masywne. To naprawdę bajkowy klimat to tworzyło. Bydgoskie Przedmieście, moja ulubiona dzielnica Torunia. To miejsce ma niesamowitą aurę, szczególnie wiosną. Zaczynają właśnie kwitnąć forsycje, zaraz dołączą do nich lilaki, potem stare krzewy mirabelek, a na końcu kasztanowce. Uwielbiam przechadzać się ulicą Bydgoską właśnie o tej porze roku i wyobrażać sobie, jak wyglądało życie, gdy nazywała się jeszcze Bromberger Strasse. Niesamowite kamienice z muru pruskiego pamiętają jeszcze czasy, gdy w parku funkcjonował tor saneczkowy. Pamiętają pałac wrotkowy otwarty na terenie ogrodu kawiarni Tivoli. Jakże musiało być tu wspaniale pośród restauracji ogrodów właśnie wiosną. Pod koniec XIX wieku Bydgoska 50-52 tętniła życiem, aż do momentu pożaru, który strawił budynek z muru pruskiego, ale dał też pole do popisu nowemu właścicielowi, Konradowi Szwarcowi. Pożar w roku 1899 lub nieco wcześniej, wówczas zniszczona została zabudowa Mieszkalna, też pruskomurowa, ale również zajazd, który tutaj funkcjonował, czyli tak zwana knajpa, lokal w doskonałej lokalizacji, bo, bo blisko parku była tutaj również sala taneczna, kręgielnia. To wszystko zostało zniszczone, czyli Konrad Szwarc w momencie nastania na tej posesji zaczynał jak gdyby od zera, miał działkę do zagospodarowania od podstaw. No i powstał budynek, jeden z bardziej charakterystycznych z muru pruskiego. To są dwa budynki. Bydgoska 50, właściwie willa budowniczego Konrada Szwarca, własna, osobisty, własny dom rodzinny i obok numer 52 Kamienica szenszowa, która no, miała zarabiać po prostu jak to Kamienica szenszowa. W obu przypadkach perełki pruskiego muru, bardzo cenne zabytki konstrukcji szkieletowej w Toruniu, ale nie tylko w Toruniu, bo to są właściwie jak miejskie pałace pruskomurowe, tak to można umownie nazwać. Cenne jest to, że projektowany jako zespół. Klasa artystyczna jest wysoka, podobnie jak kilku innych realizacji przy ulicy Bydgoskiej przede wszystkim i te budynki, one zaprzeczają takiej obiegowej tezie o tym, że pruski mur, czyli konstrukcja szkieletowa była stosowana tylko do budynków pośredniego rodzaju, takich, które w mieście twierdzy można było wtedy, kiedy należało szybko rozebrać, czyli budownictwo stosunkowo tanie, łatwe w montażu i łatwe w demontażu. Oczywiście takie domy też były, ale te zabytki pokazują wyraźnie, że pruski mur mógł stanowić również popis umiejętności, mistrzostwa, eksponowanie własnego dobrobytu, bo to również była kwestia finansów. To były przecież ogromne domy świetnej klasy artystycznej i pokazania również swojej profesji, bo co charakterystyczne, większość tych domów wysokiej klasy realizowali dla siebie budowniczowie. To był popis zasobności, mistrzostwa, pozycji społecznej, pokazania się w pewnym sensie. A klasa artystyczna, no to tutaj doszukują się specjaliści wzorców z architektury niemieckiej tego rodzaju, reminiscencji stylów dawnych, bo Pruski Mur, ten stylowy Pruski Mur, sięgał również do dekoracji z okresu średniowiecza, z okresu nowożytnego. Jeżeli dobrze się przejrzymy tym budynkom, czy 50-52, czy... Utermansa i Waltera obok, to znajdziemy tam wiele smakowitych detali przeróżnych, które przenoszą nas do czasów znacznie dawniejszych, aniżeli koniec XIX wieku. Ornament sznurowy w drewnie pięknie profilowany, rozety, które nawiązują do nowożytnej ornamentyki tego budownictwa. To są drobiazgi i detale, które składają się na, na, na określoną całość w połączeniu z rysunkiem belek, bo to też jest istotne w Pruskim Murze, tym stylowym, dekoracyjnym pruskim murze, ten rysunek Belek również pełnił w jakimś sensie funkcję dekoracyjną, po tej zasadniczej, konstrukcyjnej oczywiście. Piękne wieżyczki, jakieś takie wykusze, witraże. Znaczy z jednej strony form architektoniczne bardzo urozmaicone, bo elewacje są opracowane w bardzo różnorodny, bogaty sposób, no właśnie z tymi wykuszami, wieżyczkami narożnymi i tak dalej, i, i później wykończenie, zarówno od zewnątrz, jak i samego wnętrza, bo tutaj hol wejściowy został uwieczniony w takim niemieckim czasopiśmie o architekturze współcześnie w momencie powstania. No, pokazuje to bogactwo wystroju i wyposażenia wnętrza z secesyjnymi elementami, z błazerią, z malowidłami, z elementami synserki również. No, zwracają też uwagę witraże, same okna. To też może warto powiedzieć, że zastosowano tutaj takie okna nazywane angielskimi, czyli okna przesuwne, które, jak można sądzić, miały dawać taką namiastkę werand, charakterystycznych dla budynków pruskomurowych, no bo tutaj w kamienicy czerszowej no, werandy myć oczywiście nie mogło, czyli te okna przesuwne i takie wydzielone partie pomieszczeń od strony tej głównej elewacji frontowej stanowiły coś w rodzaju przestrzeni pośredniej między balkonem a werandą, jakby, ale przeszkloną oczywiście. Pozwolę sobie pierwszy. Tak. Pomieszczenie, w którym obecnie się znajdujemy, za czasów kiedy babcia mieszkała, to była altanka. My to nazywaliśmy altanką. Babcia miała tutaj swoją maszynę do szycia i poświęcała się swojemu hobby, którym było właśnie szycie. Zawsze pamiętam, jak przychodziłem tutaj do tej altanki, to właśnie była taka aura takiego spokoju, ciszy, bo w całym mieszkaniu było głośno, w związku z tym, że była to rodzina wielodzietna, tak więc ciężko było o spokój. W tej altance była taka cisza, taka aura ciszy. Fajnie się tutaj przesiadywało. Pamiętam też, jak byłem jeszcze takim małym chłopcem, jak patrzyłem, jak babcia właśnie na tej maszynie szyje. Interesowało mnie, jak ona to wykonuje, jak to robi. Z altanki też był przepiękny widok na park. Zresztą cały czas jest, mimo tego, że nie mamy jeszcze tej ściany zieleni, która będzie widoczna już początkiem wiosny, to mimo tego, że tutaj się siedziało, była ta aura spokoju, to właśnie był jeszcze ten przepiękny widok i dźwięk z tego parku, tych ptaków, tej natury. Wspaniałe miejsce. A te witraże były takie, jak teraz są? Tak, witraże są zachowane takie, jakie były oryginalne. Charakterystyka okna się zmieniła, bo okna były otwierane do środka z tego co pamiętam, dwuskrzydłowe, a tutaj są jakby takie podnoszone do góry. Prawdopodobnie na potrzeby tej altanki, że jak będzie trochę cieplej, to też tutaj właściciele kawiarenki otworzą, żeby jeszcze przyjemniej było, żeby, żeby poczuć też tą aurę, o której przed chwilą mówiłem. Bydgoska 5052 to dom, w którym czuć ducha pokoleń mieszkających tu przez lata. Dom, w którym na przestrzeni dziesięcioleci ludzie rodzili się i umierali. Przeżywali radości i dramaty. Dom, w którym... no właśnie. Pod takim tytułem powstał spektakl na podstawie wywiadów z dawnymi mieszkańcami, a inspirowany postaciami historycznymi. Widzowie spacerując z pomieszczenia do pomieszczenia poznawali kolejne karty z historii tego miejsca. Zapraszam. Zachodźcie, zachodźcie tutaj. Ja, wolne miejsca przy stole, to można i siadać. torn, w domu moich rodziców zwyczajem było podawanie kawy. Około czwartej po południu. Teraz mamy rok 62. A moja mama mieszka w małym pokoiku pod Hamburgiem i już nigdy nie wróci do Torn, tak jak i ojciec, który zmarł zaraz po wojnie. Ale może on cały czas tam jest. W tym domu w Torn przy Brumbergerstrasse 5. No, dom rodzinny Konrada Szwarca funkcjonował obok kamienicy, lata mijały, rodzina była tutaj odnotowywana jeszcze w okresie II wojny światowej. Znalazłam też takie archiwalia mówiące o przypadku mienia po zakończeniu II wojny światowej, przypadku mienia jako poniemieckiego. Po II wojnie światowej zaczął się jakby zupełnie nowy czas, co oczywiste, z braku mieszkań. Budynek został przejęty przez państwo, czyli lokale służyły społecznemu użytkowi, ale nie tylko mieszkaniowemu, bo po II wojnie światowej tutaj została urządzona bodaj pierwsza komenda Milicji Obywatelskiej, jak Marcin Orłowski ustalił. Później wprowadził się Uniwersytet Mikołaja Kopernika, to znaczy było tutaj mieszkania dla studentów, dla wykładowców. Babcia prowadziła się 52 lata temu tutaj, bo mój brat starszy miał wtedy dwa lata. Mnie jeszcze nie było na świecie, ja się urodziłem dwa lata później. 74 roku. Z tego, co pamiętam, w tamtym czasie było wielkie zapotrzebowanie na mieszkania. W Toruniu tworzył się, powstawał potężny zakład Elana. Moja babcia była też pierwszą z pracownic zakładu Elana. Wspominała też jeszcze, jak ten zakład funkcjonował w namiotach. Jeszcze nie było murowanych pawilonów, tylko namioty. My mieszkaliśmy w zwykłym mieszkaniu, tak? niecałym 50-metrowym mieszkaniu dwupokojowym i pamiętam jak tutaj było wesele też mojego wujka Stasia z czecią Kasią, to na tą okoliczność wszystkie meble, które były, były podsunięte pod ścianę. Te drzwi były otwarte i pamiętam wtedy na mnie zrobiło przy ogromne wrażenie ta przestrzeń, tak? jak mówiliśmy tańczyć, ta podłoga, takie duże mieszkanie, potężne. No, Ja bym wtedy jeszcze małym chłopcem, to dla mnie to było potężne mieszkanie. Już marzyłem o tym, żeby rowerem jeździć tutaj. Za chwilę włączymy nagranie. Zapraszam do posłuchania rozmów z mieszkańcami. Ja to, jak się tu wprowadziłam, to akurat tu była bardzo rodzinna atmosfera i nie było, że ja weszłam jako obca, trochę takie to życie mi się pogmatwało, ale bardzo dużo mi tu ludzi pomogło. Ja nad tą lipą ile razy y, czuwałyśmy, żeby tylko nie ścieli tej lipy. To mieli ławeczkę, pani Basio, panie wieś przyjdźcie na nie? Co tam w domu siedzicie? No co przyszło się usiąść. No. no wtedy dzieciaki bawiły się na podwórzu, a nie smartfon i nie z nas sąsiadów sklapki obok nawet. To było dużo podwórku, dlatego dużo tych dzieciaków przychodziło się bawić. Kowanego nie? To było się gdzie schować. Czasami jak się w Ganianego bawiliśmy, wiem, że były te obiekty też, te budynki połączone schodami na górze całkiem. Mm -hmm. Tak więc tam można na poziomie strychu bodajże, tam gdzie widzimy u góry te okna takie najmniejsze. Maleńkie, My to aha. wcześniej tak nazywaliśmy strychem yy, i tamtędy można było przejść z jednego budynku do drugiego. To tutaj takich zakamarków sporo. Tak. I też nie trzeba mówić o tym, że to obserwowaliśmy przecież przez lata ostatnie, nawet jeszcze po 89 roku, że ten Pruskomurowy dom i wiele innych zostało naznaczonych tym piętnem mienia poniemieckiego, czyli tego dziedzictwa poniemieckiego, kłopotliwego dziedzictwa. I właśnie przez kolejne dekady po II wojnie światowej to jak gdyby takie no, ideologiczne skażenie powodowało, że te budynki były zaniedbane. Z jednej strony przyjęcie przez miasto i mieszkania komunalne przydzielone różnego rodzaju użytkownikom, którzy nie dbali o te lokale, nie swoje. To, że miasto nie czyniło remontów, usprawnień, modernizacji, powodowało, że przez kolejne dekady te domy, czy to takie pluskomurowe perły, czy zwykłe, niszczały w sposób, taki metodyczny, systematyczny. Babcia była jedną z ostatnich lokatorek tego całego budynku. Mieszkała 44-45 lat. Ja już przyjeżdżałem po tym okresie, jak się babcia wyprowadziła i wiem, że te ostatnie lata to były naprawdę lata, które przyczyniły się do dewastacji tego budynku. Ściany były podpierane specjalnymi. Krokwiami, belkami, spinane klamrami, żeby po prostu cały budynek się nie rozsypał, bo struktura budynku zewnętrzna jest w stelażu drewnianym, są wypełnienie ceglane i te belki drewniane gniły, a cały ciężar, ponieważ jest to duży obiekt, cały ciężar powodował to, że budynek wwalił się. Jako takiemu z krwi no, no, no przykro było, że z budynkiem nic dalej się nie dzieje, tak? W tej chwili to, to podejście, wartościowanie pruskiego muru się zasadniczo zmieniło, zmienia. Chociaż do stanu idealnego daleko, ale to tak jak z wartościowaniem zabytków w ogóle przed wiekami było, bo czasami też zdziwienie budzi, że jak to można było wyburzać bramy miejskie, mury miejskie, twierdze, przecież to zabytki. Wtedy tego tak nie, nie odbierano, wtedy to nie było tak oceniane. I teraz też no, na szczęście zmienia się też to, to, to wartościowanie pruskiego muru w rozumieniu dziedzictwa w ogóle szerzej, nie tylko w odniesieniu do tych najcenniejszych obiektów, ale generalnie budownictwa konstrukcji szkieletowej, które reprezentuje różne formy i różne funkcje i stanowi też fragment dziejów miasta i codzienności Torunian. Zmieniło się podejście, ale w wielu przypadkach zmieniło się już po fakcie, bo wiele tych budynków zniknęło z mapy miasta. W ostatnich dekadach, w ostatnich latach Pruskiego Muru z Torunian zniknęło bardzo dużo i to zarówno obiekty zdewastowane bardzo przeciętnej klasy, takie powtarzalne, z wzornika budynki użytkowe, ale również cenne i architektonicznie, ale też i ze względu na użytkowników, na historię miejsc, na duchy miejsc. Ich już nie wrócimy. Z jednej strony zainteresowanie badaczy to jest jak gdyby jedna ścieżka, no bo to, to tutaj kategorie naukowe i tak dalej, natomiast druga ścieżka postrzegania to są te emocje mieszkańców, bardzo cenne, no bo to my nadajemy dziedzictwu wartości, jak gdyby my konstruujemy to, co jest ważne dla pamięci dla dziedzictwa, nie tylko w takich kategoriach obiektywnych, zabytkoznawczych. Te emocje są ważne, właściwie dużo mówimy i pamiętamy i chcemy wiedzieć o tych zabytkach, które podległy takiej drastycznej destrukcji, prawda? No myślę tutaj o Bydgoskiej 50-52, przez kilkanaście lat dewastowanej, czy o Bydgoskiej 26, sławnej Zofiówce. No, Zofiówki już nie ma, Bydgoska 50-52 jest odrestaurowana. No emocje budzi ten fakt zniszczenia. Szachulcowa budowa, tak. Zniknie, i tak, pani? bardzo, bardzo, bo ja z dużą sympatią podchodzę w ogóle do tych małych budyneczków. Takie Na głosy pojawiały się w 2016 roku, my myślę, kiedy mur pruski był burzony przy okazji rozbudowy Szosy Chełmińskiej. Podobnie mówili mieszkańcy, obserwując degradację budynków przy ulicy Bydgoskiej. No, tak nie, no, jakby nie było, no tyle lat, no, wiadomo, że... By można było zaoszczędzić. Albo... Mało kto przez lata widział jak sens w inwestowaniu zrobić? w budynki z muru polskiego. Częściej opłacało się zburzyć obiekty i zbudować coś nowego. Domy poburzyli wszystko, nie ma nic. Pamiętam jak była ruina, jak mieszkali tutaj bezdomni. No ale wie pan, ja mieszkałam, to się wszystko waliło. Bydgoska 50, 52 miała jednak szczęście. Mimo wielu lat zaniedbań doczekała się wreszcie rewitalizacji przez miasto i dziś zachwyca. Interieur, interiér bardzo piękny, obsługa też. Wszystko jest takie smaczne, takie przytulne, takie kameralne i piękne i dla dzieci i dla dorosłych. Czuć taką historyczną atmosferę tego miejsca? Absolutnie tak, tak i bardzo dobrze, że tak nawet ten witraż, architektura super. Jest fajnie, jest miło przytulnie, gościnnie. Mieszkając tu w tej okolicy nawet powiem, że nie widziałam, że taka, taka kawiarnia funkcjonuje. To miejsce pani pamięta, z, jak ono wcześniej, bo ono jest teraz pięknie odnowione. No pewnie jak wiele kamienic na Bydgoskim, tak, które wymagają re renowacji, bo może tak bym powiedziała, ale nie kojarzę wcześniej, co nawet tu było w tym miejscu. Ja przyjechałam akurat do Torunia z Hamburga, a pracuję tutaj w kuchni mój siostrzeniec. I zrobiliśmy po prostu niespodziankę. Fajne miejsce, bardzo fajny pysty. Pięknie jest zrobione, pięknie. Właśnie wzięłam broszurkę, bo mówię, zaglądam do turnia jakiś czas. No i myślę, że skorzystam też z hostelu. I w górę. Pokoje są na drugim Trzy, piętrze, tak? Się. Mhm. Piętro, I to wszystko dostosowane do wózkowiczów tak, tak. widzę jest. jest te tylko... Materiały mi wchodzą w koło. Te, od tej kamizelki? Tak, ładnie. No ten pokój to królewski, tak. takie wielkie, dwuosobowe łóżko. Wielkie okna, balkon. Mamy otwarte dwie strefy, czyli strefę gastronomiczną związaną z wydawaniem kawy i deserów, ale przyszłościowo również śniadań i może jeszcze więcej, mam taką nadzieję, że nam się uda. No i strefa hotelowa, tutaj mamy hostel, w którym mamy sześć pokoi, recepcję. także nasz zakład jest podzielony troszeczkę na pół. Skupiamy się na tym, aby osoby, które mają różnego typu niepełnosprawności, mogły przyszłościowo wejść na rynek pracy właśnie związane z tymi stanowiskami, które tutaj możemy obsadzać, czyli recepcja, Pokojowi, pomoc kuchenna oraz pomoc kucharza. To jest Pana pierwsza praca, czy pierwsza już wcześniej? Praca w życiu, no, no jest ja stresik. Generalnie po skończeniu szkoły siedziałem w domu, ne? na ręcie i tak żeby wyjść z domu, a też żeby sobie dorobić, taka też nauka samodzielności. Ne? To jest taka moja pierwsza praca po chorobie. Wszystkiego się uczymy, pomagamy sobie nawzajem. Jak któraś ma więcej pracy, to druga pomaga, także... Także jest taka miła atmosfera, serdeczna. Bardzo dobrze tu się pracuje. Jest to stara kamienica, ma duszę, ma swój klimat i my również staramy się ten taki ciepły klimat kamienicy przekazać naszą postawą, naszym zachowaniem, tym w jaki sposób po prostu ze sobą współpracujemy. Państwo byli w kawiarni jako klienci, czy tylko tak, tak. się rozejrzeć? Tak. Bo właśnie chciałam podpytać, jak wrażenia właśnie z tej Zobacz, kawiarni? Nie jesteśmy zachwyceni, a zwłaszcza, że jesteśmy dzisiaj z rodziną, która tu mieszkała poprzednio. Siedzimy aktualnie w byłym pokoju od naszej przyjaciółki. Więc wspomnienia wróciły, dlatego zwiedzamy, tej bo, tej bo wszystko jest Także... pięknie, wszystko dużo jest takich oryginalnych rzeczy tutaj, więc podziwiamy. Nie, jesteśmy zachwyceni. Usłyszałam, że państwo to kiedyś mieszkali, to w ogóle jest niesamowita historia. Eee, to było, zimno. było zimno, to było zimno, Ale teraz, jest teraz jest przyjemnie. Tak. To mieszkało na tej przestrzeni, gdzie jest kawiarnia, Kawiarnia, mieszkało 15-17 osób. O! No bo my pochodzimy z takiej wielodzietnej rodziny, babcia miała 14 dzieci. Nasze mamy przede wszystkim do swojej mamy ciągnęły, żeby odwiedzić i każdy tu jak. Jak się wyprowadził gdzieś tam, w którymś momencie wracał, przyjeżdżał do babci, nie wiem, wchodził tymi drzwiami, nie tymi, bo tych pierwszych drzwi nie było, tylko te drugie. No i teraz sobie chodzimy i oglądamy to nasze gdzie żeśmy tu siedzieli, także nie, no jest wzruszające bardzo. Zwłaszcza, że ten budynek przez lata niszczał, prawda, a teraz po prostu jest niesamowity z klimatem. No, mega odrestaurowany, no teraz by się chciało tu mieszkać. Ale też te zachowanie takich szczegółów, ta sztukateria, tutaj te, te, te okna, tak. Te schody, które są takie tak, wysięgiane naszymi głupami. Jak się chodziło, pamiętam ten jeszcze dźwięk, odgłos, jak się wchodziło, odgłos, odgłos tych schodów, tak. luźną poręcz, <laughs> która była, tak więc. No, dużo, dużo, no jest, sentyment jest, wiadomo. Może karty gdzieś tam wraca do pewnych momentów. Zachowamy to jest wszystko, nie? Fajnie. Sama kawiarnia właśnie wpasowała się w to miejsce? Bardzo, bardzo. Brakuje tylko takiej pani z kluczykiem, jak nasza babcia miała kluczyk, gdzie otwierała barek i wyciągała ciasteczka. No. <grym> Czyli taka domowa atmosfera bardzo. No. Tak, tak, tak jest bardzo sympatycznie. Świetna robota. Ja chyba najlepiej się tu spasowała, super, no, że do no, innego odżyło, no, no, że... nie widziała miejsca. A samo to, że właśnie tę kawiarnię prowadzą osoby z niepełnosprawnościami. No tak. no na pewno, właśnie A, też wcześniej e, na ten fajne, temat rozmawialiśmy, fajna e, inicjatywa. Jak gdyby nawet nie zwracam uwagi, bo, bo te osoby są bardzo... Miłe sympatyczne Liczny, i to przede wszystkim to. I taka empatia. Tak właśnie jest to Dwa. zrobione, że tacy ludzie mają szansę po prostu żyć normalnie, hmm. tak jak i my. Hmm? A sam budynek chyba przez to, że też jest właśnie ja taki ja historyczny, powoduje to, że przychodzimy tutaj na chwilę tak momentalnie człowiek jak gdyby zwalnia. To nie jest w biegu, że ktoś nagle szybko musi, możemy poczekać na tą kawkę fajnie, nam tutaj dzisiaj było dużo ludzi, bardzo duże zamieszanie, ale siedzi się przyjemnie. Wszyscy zadowoleni wychodzą, dziękują nam, mówią, że... Bardzo smakowało, co nas bardzo cieszy. Wyobrażam sobie, że tutaj jak przyjdzie wiosna, lato, to już w ogóle to miejsce jeszcze bardziej ożyje, bo jest blisko parku, tutaj te okna się otwierają, będzie można się po prostu otworzyć na ulicę i chłonąć tą atmosferę bydgoskiego przedmieścia. Oczywiście, że tak. Planujemy też gdzieś tam w przyszłości przynajmniej kawiarnianą no, zrobić ogródek, więc wyjść troszeczkę, że tak powiem, do ludzi. Jeszcze nie wiem z której strony, ale na pewno okna będą otwarte, jak będzie gorąco, no to szczególnie dla przewiewu, żeby tutaj też trochę tego chłodku było, bo jak to w kamienicy, robi się też czasem ciepło, atmosferę czuć. Tutaj był lokal i to od niemal pra początków miejsca, bo to jeszcze wdowa Majewska prowadziła taki właśnie lokal, kobieta wówczas, to też evenement. I kolejną ciekawostkę, którą znalazłam to fakt, że pod koniec lat 90. lokal również prowadziła kobieta, pani Robotka i taka kawiarnia nazywała się wówczas Paradis. Zapraszamy do raju tutaj na bydgoskim przedmieściu, naprzeciwko parku, piękne miejsce, czyli ta tradycja jakby społecznego takiego miejskiego funkcjonowania wróciła, można powiedzieć, że wróciła i to, to jest bardzo fajne. Całe szczęście. Ta kamienica jest tego dowodem, że można coś z tą ulicą zrobić, odrestaurować. Ta ulica może być nadal wizytówką Torunia, zresztą tak jak była, tak. Ta ulica była zamieszkana przez można powiedzieć, swego czasu, najzamożniejszą elitę Torunia, tak? Mi to się tak robi, tak, tak fajnie na, na duszy, nie? że to wszystko odżywa, że nie burzymy, tylko drugie życie dostaje. Nie? Myślę, że latem to też to będzie dniu oby więcej takich miejsc aktywności zawodowej powstawało, bo to, bo to jest potrzebne. i jednym, i drugim. I tym, co pracują i tym, co korzystają. Nie? Bardzo dobrze. Myślę, że jeszcze wiele budynków potrzebuje tu dużej pomocy, bo warto zachować to, co jest dla nas taką tradycją. W ogóle Bydgoska jest takim specyficznym miejscem, nie? Rejon Bydgoskiego, te kamienice są przepiękne i to trzeba zachować. Miejmy nadzieję, że kolejne też doczekają się swoich remontów, bo warto. Szanujmy to, bo mówię, są państwa, gdzie no nie mają tej historii, nie? Ja mam na przykład znajomą w Korei, tam w ogóle oni czegoś czegoś nie wiedzą, że, że jakiś dom ma 100 lat, bo tam się wyburza. I no wystawiania i wszystko jest nowoczesne, a my mamy tego ducha historii ja myślę, że szanujmy to. Ważne jest to, że dbamy teraz nie tylko o strukturę fizyczną, ale o pamięć miejsca. To, że to miejsce, nie sam budynek, ale miejsce, jak gdyby żyje w świadomości mieszkańców dzisiaj, teraz. Miejsce szczególne, podgowska 50-52. Śpij, słodko śpi w swoim domu. O domu przy Bydgoskiej 50/52 opowiedzieli mi Katarzyna Kluczwajt, historyczka sztuki, pracownicy i goście kawiarni i hostelu Zakładu Aktywności Zawodowej, który działa dziś w tym miejscu, a także Krzysztof Knop, którego babcia mieszkała tu przez ponad cztery dekady i została upamiętniona w spektaklu Dom w którym. Jego fragmenty także usłyszeli Państwo w tym dokumencie. Oto ostatni. Przedstawiający babcie pana Krzysztofa, o, która śpiewa, szyjąc bielej, na maszynie. Białej mej pamięci jest ładny zapach, miły dotyk. Co niesie się nowy dzień, a co odejdzie chęć? Co mówi ciało, ciało, ciało, To był reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras, Dom z duszą.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 To promocja. Minęła godzina 7.34, Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Gość Polskiego Radia 24. Po poranku w niedzielę połączył się z nami pan dr Marceli Budelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, premier Donald Tusk w drodze do Azji odwiedzi Japonię i Koreę. Co tam ma szef polskiego rządu do załatwienia? Ale już był, było międzylądowanie w Dushanbe i też oficjalne spotkanie polskiego premiera z wicepremierem rządu Tadżykistanu. I y, wizyta, co, co to jest, wizyta przede wszystkim, y, elementy tutaj mamy bezpieczeństwa, mhm. współpraca też. Y,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 i Szwecją. E, czy o Słowacjach przestała istnieć? To już nie jest. E, także jest to e, ważna wizyta. Tutaj też mamy kwestie e, dotyczące importu przez Polskę uzbrojenia mm -hmm. z Republiki Korei. Tu będą też szczegółowe umowy dotyczące dostaw e, czołgów K1, gdyż e, fabryka Bumar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 będą jeszcze tego dnia spotkania też e, towarzyszących e, premierowi biznesmenów czy e, szefów takich agencji jak Polski Fundusz Rozwoju czy e, PaIH e, z odpowiednimi partnerami e, z Republiki Korei i 14 już e, pan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 kryzys energetyczny, kryzys paliwowy wywołany wojną w Zatoce Perskiej. Do jakich krajów przyjeżdża premier Donald Tusk? Do jakich krajów także no, pamiętając te kryzysy również polityczne, które i w Korei, i w Japonii miały miejsce. No tak, bo no, tak, przecież tam co to prezydent są, no właśnie. Z, został y, odwołany w wyniku prawda, procedury w atmosferze śmierci, skandalu. I jest, skandalu jest skazany y, na karę dożywotniego więzienia.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 Panie doktorze, jesteśmy u progu, a właściwie w trakcie już może nawet tej dyskusji o zmianie architektury bezpieczeństwa. Oczywiście nasz punkt, nasz punkt widzenia na tę problematykę no, zależy od naszego umiejscowienia na, na mapie. Patrzymy na to przez pryzmat Europy, również przez pryzmat zagrożenia ze strony Rosji i toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny w Ukrainie. Jak ta perspektywa może się zmienić z punktu widzenia właśnie takich krajów jak Korea i jak Japonia, jak one no, gdzieś sytuują się wobec polityki prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Pamiętamy niedawną wizytę premier Japonii w Waszyngtonie i to spotkanie w gabinecie owalnym, kiedy, ona była, tak, kiedy ona była wyraźnie zdziwiona, jeśli nie zszokowana tym, co i jak mówił prezydent Donald Trump. No, ale Trump jest taki, jest protekcjonalny, traktuje też swoich sojuszników jak dzieci, które do niego przyszły i to często niegrzeczne. Poza tym no jest kwestia przewidywalności jego polityki. No, trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone, tak jak w Korei w tej chwili Amerykanie mają 28 tysięcy żołnierzy, a tu nie chodzi o ludzi, tylko ciągle właśnie Stany Zjednoczone kontrolują tą Strefę zdemilitaryzowaną pomiędzy obydwoma Koreami i mamy traktat rozejmowy z 1953 roku, który ciągle obowiązuje. Także z kolei w Japonii mamy dużą bazę amerykańską w Jokosuka, której też stacjonują lotniskowce amerykańskie i ciągle ta obecność wojskowa zresztą to jest 40 kilka tysięcy żołnierzy więcej niż w, w, w, w Korei i, i no i Japonia no stawia na Trumpa, na Stany Zjednoczone no Japończycy chcą, no przynajmniej pani premier Ci też to chce zrobić, żeby się wyzwolić z tych ograniczeń, które Japonii narzuciła klęska w II wojnie światowej. Pamiętamy, że konstytucja Japonii pozwala wydawać na zbrojenia tylko 1% PKB Japonii, które no, no my jeszcze nie dogoniliśmy, żeśmy przekroczyli 1 bilion Natomiast japońskie PKB, które no rzeczywiście nie jest imponujące ostatnio, ale ciągle jest na poziomie 4 bilionów. Poza tym Japończycy też, jeżeli chodzi o... No, tu jest też moment, że oni osiągnęli bardzo wysoki poziom rozwoju, bo łatwo startować tak jak Chiny. Właściwie z takiej biedy, z niczego, w ciągu 40 lat... No, mieli okresy, że było 10-12% wzrostu gospodarczego. Teraz jest 3,5-4%, no, nawet formalnie e, mówią o 5%. No, to jest kwestia statystyki chińskiej. I my te możliwości współpracy, no tak, no chociażby e, połączenia lotnicze do Tokio. Mamy e, 5 e, z Warszawy do Tokio. Japończycy jeszcze nie latają, chociaż umowa lotnicza zakładała, że też ich linia będzie latała. Podobnie jest z Koreą. Nasz lot ma cztery połączenia i czasem jak trzeba pięć. To, to jest też świadectwo tych relacji. Natomiast no, no, stosunki gospodarcze... To jeszcze nie są dobrze rozwinięte z Japonią i tutaj to. Natomiast też wspominaliśmy o Rosji. Tak. Japonia, właśnie premier Takajczo oświadczyła, że stosunki właściwie z Rosją nie istnieją. No pamiętamy, że Japonia żąda zwrotu czterech terytoriów północnych, Wysp Kurylskich. Jest nawet w rządzie japońskim specjalny minister, który się tym zajmuje. Tak samo no, pani premier chce odwiedzić Kim Jong-una i zapytać o tych porwanych Japończyków, którzy no, nadal albo nie żyją, albo może gdzieś są przytrzymywani w Korei Północnej. Także te tematy są ważne i, i jest to, no uważam, że bardzo ważna wizyta. Panie doktorze, to jeszcze o tych sprawach niebilateralnych a szerszych międzynarodowych. My z naszego punktu widzenia najbardziej obawiamy się Rosji. Czy kraje takie jak Korea i Japonia tak samo jak my, Rosjan, traktują Chińczyków? To znaczy ostatnio prezydent Nidze Moon, no jego strategia to też, no chce otworzyć ponownie stosunki z północą. No, na razie spotyka się z deklaracjami negatywnymi, bo też zjazd ostatni partii pracy Korei. No, w partiach komunistycznych jest to zjazd. No, my już też używamy angielskiej nazwy kongres. Natomiast generalnie uważają Koreę Południową za wrogi kraj. Natomiast widzę, że teraz Kim Jong-un chce doprowadzić na jesieni do spotkań z prezydentem Trumpem i tutaj no, też pytanie kto, no bo polityka to są interesy i zawsze jest pytanie no to co tam pytał jakie masz karty jak nie masz kart i nic do zaoferowania to bardzo trudno żeby takie spotkania były tylko polegały na tym na zrobieniu ładnych zdjęć i y, także jeżeli chodzi o stosunki z Chinami. No Chiny też zmieniły politykę, bo bardzo negatywnie odbierały w pewnym momencie Koreę Północną. Teraz mieliśmy wizytę wicepremiera ministra spraw zagranicznych Unii w Pyongyangu, gdzie był on osobiście przyjmowany przez Kim jong i też mieliśmy tam... Znowu wrócono do takiego postrzegania relacji Korea Północna-Chiny, jako Mao mówił, że jest to prawda, tak jak mamy no, no język związany prawda, z zębami w ogóle no takie. Także Chińczycy też ostatnio odrestaurowali cmentarze chińskich ochotników. No to formalnie była armia chińska, używano takiej nazwy korzystając z Genewskiej Konwencji. No i tych Chińczyków zginęło kilkaset tysięcy w czasie wojny koreańskiej. Zresztą to była właściwie wojna amerykańsko-chińska. I tu na to musimy zwrócić uwagę, bo tak... Ciągle jeszcze Korea Północna nie jest krajem otwartym, natomiast prezydent Nizemun chce oddać, że tak powiem, żeby stosunki gospodarcze, no bo trzeba pamiętać, że Korea Południowa jest właściwie jedynym państwem, które ma pozytywny bilans obrotów wzajemnych z Chinami. I ciągle Chiny zainteresowane są taką współpracą, bo tak, żeby skorzystać z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 słuchaczom i pani redaktor. Także serdeczne pozdrowienie. Ogłoszenie społeczne.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 Ogłoszenie społeczne Autopromocja Już dziś, zaraz po godzinie dziewiątej w audycji Portfel Seniora będziemy wyjaśniać z jakich ulg w podatku mogą skorzystać seniorzy. Mamy gorący czas na rozliczenia pit za ubiegły rok i może uda się dostać na przykład jakiś zwrot, powiedzmy za wyjazd do sanatorium? Będziemy o tym rozmawiać. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja